Zagadka siódma, czyli co się dzieje z wagą. Kto jak kto, ale detektyw powinien cieszyć się szczególnie dobrą kondycją. Nigdy przecież nie wiadomo, kiedy trzeba będzie ruszyć w pościg za jakimś złoczyńcą, a jeśli nie za złoczyńcą, to przynajmniej za uprowadzonym przez wiatr parasolem lub za chusteczką. Detektyw powinien być silny, szybki i wytrzymały. Dlatego właśnie nasz dzielny bohater postanowił każdego ranka uprawiać jogging. Biegać, a nie uprawiać jogging, poprawiła go pani Ryczaj, nauczycielka języka polskiego. Przecież jogging i bieganie to jedno i to samo, bronił się zaczerwieniony detektyw Pozytywka. Ale jogging to słowo pochodzące z języka angielskiego, westchnęła pani Ryczaj, a my mieszkamy w Polsce... I powinniśmy posługiwać się językiem polskim. Jogging to pan może uprawiać w Anglii. U nas pan po prostu biega. Detektyw Pozytywka skrzywił się mimowolnie. Uprawianie joggingu brzmiało, jego zdaniem, dużo atrakcyjniej niż bieganie. Biegać to można do szkoły albo do pracy. Można też biec do autobusu, pociągu, ewentualnie na randkę. Jednak detektyw Pozytywka wolał nie wdawać się z panią Ryczaj w dyskusję. Po pierwsze na pewno miała rację, a po drugie zagadałaby go. Odkąd detektyw Pozytywka wybawił ją z opresji, pani Ryczaj nie omijała żadnej okazji, aby okazać mu swą wdzięczność. A trzeba wiedzieć, że pani Ryczaj okazuje wdzięczność zawsze w ten sam sposób, dbając o to, aby osoby, które cieszą się jej sympatią, mówiły ładnie i poprawnie. Dzisiaj detektyw Pozytywka nie miał czasu na dłuższe pogawędki. Bez słowa więc wszedł na trzecie piętro, pod drzwiami mieszkania sympatycznej nauczycielki ukłonił się grzecznie, a potem w te pędy pognał na swoje poddasze. Siedziba Agencji Detektywistycznej Różowe Okulary wzbogaciła się ostatnio o urządzenie, którego trudno było nie zauważyć w jej mikroskopijnym wnętrzu. Otóż dosłownie dwa kroki od wejścia tuż pod stolikiem stała waga. Zwyczajna waga. Taka, jaka służy ludziom do sprawdzenia, ile utyli od ostatniego obiadu. Po co detektywowi pozytywce waga? Głupie pytanie. Po to, żeby się ważyć. A po co osoba tak szczupła miałaby się ważyć? Po to, żeby sprawdzić, czy nie zeszczuplała jeszcze bardziej. Po kilku dniach biegania detektyw Pozytywka zauważył z niepokojem, że jego spodnie zaczynają być zbyt luźne. Na to nie mógł sobie pozwolić. Co to za detektyw, który próbując złapać złodzieja trzyma w garści własne portki? Albo jeszcze gorzej, zaplątuje się w nie i ląduje nosem w błocie. Kompromitacja. Dlatego... Po każdym treningu detektyw Pozytywka staje na wadze, żeby sprawdzić, czy nie schudł za nadto, a jeśli tak, zaczyna jeść słodycze i nie przerywa jedzenia, dopóki nie osiągnie właściwego ciężaru. Pojedyncze krople deszczu zastukały w okienko poddasza. Nic jednak nie było w stanie zmusić detektywa Pozytywki do zmiany planów. Przebrał się szybko w dziwaczny dres który kupił przed miesiącem na targu staroci, starannie zawiązał trampki, sięgnął po parasol, zamknął drzwi agencji, zszedł na dół i potruchtał w stronę parku. Deszcz zacinał coraz intensywniej. Wiatr szarpał parasolem, próbując wyrwać go z ręki naszego bohatera i trzeba przyznać, że siłowali się wyjątkowo zajadle. Detektyw pozytywka gnał raz w jedną, raz w drugą stronę, kierowany zmiennymi kaprysami wciąż silniejszych podmuchów. Ani jednak przez moment nie pomyślał o złożeniu broni. Nieliczni, zmoknięci przechodnie, odprowadzali zdumionym wzrokiem chudego biegacza, który uczepiwszy się czarnego parasola, pędził niewidoczną, zygzakowatą trasą między pniami drzew. Gumowe podeszwy jego przemoczonych trampek plaskały głośno pośród kałuż i błota. A że brzmiało to jak oklaski, część przypadkowych widzów zaczęła odruchowo wiwatować. Nim detektyw pozytywka okrążył park, na wszystkich alejkach zgromadzili się spragnieni sportowych emocji kibice. Nie zważając na deszcz i wichurę, robili zakłady, kto wyjdzie zwycięsko z walki o parasol. Detektyw pozytywka czy wiatr? Pytanie to na zawsze jednak miało zostać nierozstrzygnięte. Nagle bowiem dał się słyszeć rozdzierający trzask i zamiast parasola detektyw pozytywka ujrzał przed sobą plątaninę drutów i postrzępionego materiału. Widzowie jęknęli z zawodem. Za to nasz bohater odetchnął z ulgą. Owszem, stracił parasol, ale za to mógł wreszcie biec tam, gdzie przyszła mu ochota. Nie zważając na rozczarowane twarze kibiców, zawrócił i pobiegł w stronę kamienicy. Parę minut później, zziajany, przemoczony, ale i szczęśliwy, jak po każdym solidnie przepracowanym treningu, wspinał się na poddasze. I tu dopiero czekała go niespodzianka. Bo gdy stanął na wadze, aby sprawdzić, jak wiele kilogramów kosztowały go zapasy z wiatrem, Okazało się, że nie tylko nie schudł, ale odwrotnie. Jest o dwa kilogramy cięższy. Co u licha? wyszeptał zdumiony. Napuchłem czy jak? Jeden rzut oka na odbicie w okienku poddasza wystarczył, by zaspokoić ciekawość detektywa pozytywki. Nie napuchł. Detektyw pozytywka spojrzał podejrzliwie na wagę. Zepsuta? Stanął na niej ostrożnie, a potem schylił się, by przetrzeć czytnik zalany wyciekającą z trampek wodą. Nie mogło być mowy o pomyłce. Waga wciąż wskazywała o dwa kilogramy za dużo. Detektyw pozytywka popatrzył z żalem na przygotowane zawczasu słodycze. Niestety, dzisiaj będzie musiał się obejść smakiem. A może to podstęp? Może podczas treningu ktoś tu się wdarł ukradkiem i przestawił wagę o dwa kilogramy do przodu? Kto? Ha, ha, ha choćby martwiak. Pozbawiając detektywa Pozytywkę słodyczy, przyczyniłby się do nadmiernego wychudzenia naszego i tak już szczupłego bohatera, a co za tym idzie do jego osłabienia. Ach, jakaż to by była radość dla złoczyńców, widzieć detektywa Pozytywkę, zmizerniałego do reszty. I jaką frajdę miałby martwiak. A to łobuz, mruknął detektyw Pozytywka. Zaraz jednak się zawstydził. Nie miał prawa oskarżać martwiaka, nie znalazłszy dowodów jego winy. To, że się nie lubili, to jeszcze za mało. Ani na drzwiach agencji różowe okulary, ani też w jej wnętrzu nie było śladów włamania. Kluczy martwiak nie miał jak dorobić, ponieważ detektyw pozytywka nie rozstawał się z nimi, nawet biorąc prysznic. Wejście przez okienko poddasza nie wchodziło w grę. Martwiak był za gruby żeby się przez nie przecisnąć. Musiałby poprosić o pomoc jakieś dziecko, a przecież dzieci nie znosił. Zresztą z wzajemnością. Wątpliwe, czy dzieci w ogóle chciałyby z nim rozmawiać. Co więc się stało? Detektyw Pozytywka sięgnął w zamyśleniu po czajnik i postawił go na wadze. Czajnik ważył tyle samo, co przed miesiącem. Podobnie jak i składane krzesełka wędkarskie oraz kaktus. Skąd ta pewność? Tuż po kupieniu wagi detektyw Pozytywka zabawiał się ważeniem wszystkich swoich sprzętów. I proszę, nie była to czynność pozbawiona sensu. Oto miał dowód czarno na białym, że waga działa prawidłowo. Wszystko waży tyle samo co przedtem. Poza detektywem Pozytywką, który waży o dwa kilogramy za dużo. Przeszły go dreszcze. Zawsze tak reagował, trafiając na jakieś zagadki. Poza tym detektyw Pozytywka był zziębnięty. Z tego wszystkiego zapomniał się przebrać. W zamyśleniu rozpiął bluzę od dresu i wtedy, wiem, wrzasnął radośnie. To przez deszcz. I tak się ucieszył swoim odkryciem, że aż zbiegł na dół pod drzwi agencji detektywistycznej Czarnowic. Czego? warknął martwiak. Jest pan niewinny! – oświadczył uradowany detektyw Pozytywka. Doprawdy? – wybełkotał osłupiały martwiak. Informacja, że jest niewinny, nawet jemu wydawała się zaskakująca. Tak! – potwierdził rozemocjonowany detektyw Pozytywka. To nie przez pana utyłem dwa kilogramy! Martwiak spojrzał wybałuszonymi oczami na pana Mietka, który przystanął za plecami detektywa Pozytywki. Na jego twarzy również malowało się zdumienie. — A... a przez kogo? — zapytał ostrożnie martwiak. — Przez deszcz! — zachichotał detektyw Pozytywka. — Wszystko przez deszcz! A potem, nie zważając na widoczną w oczach pana Mietka troskę, pognał z powrotem na górę. Troska, z jaką pan Mietek patrzył na detektywa Pozytywkę, była zupełnie niepotrzebna. Detektyw Pozytywka nie zwariował. Deszcz rzeczywiście był tu głównym podejrzanym, ponieważ... No właśnie. Dlaczego?